Sygnały Świata. Poznań, Wielkopolska. Rower nie pije i nie pali, zupełnie taki jest jak ja. Gdy się kończy tydzień, nie utyka w korkach, tylko wyprzedza sznury aut. Tu jest właśnie ten rower, to jest tandem wyścigowy. To jest kierownica. Ona taki kształt ma. To jest Barankę. baranek tak zwany, Aha, tak? bo to jest wyścigowy w pozycji pochylonej, żeby był jak najmniejszy opór powietrza. On jest poproszę. ciężki. Patrz, nie, nie, to jest jakieś około 13 kg waży. Taki a to jest aluminium zrobiony? Ta grama aluminiowa jest. Aha. Nie, tutaj to... wzmocniona, nie, Aha. oczywiście. I teraz tak. Tu ma, z przodu ma manetki, ta lewa to jest lewy hamulec i przerzucanie przedniej tarczy, a tu z prawej strony jest też taka sama manetka. Tylny hamulec i przełączanie z tyłu jest 9 trybów wszystko w zależności od terenu się stosuje jak ciężko się jedzie i tak. a siodełka są siodełka, jakieś specjalne też? te są otwarte, takie w miarę twarde nie? bo to kolarskie to muszą być takie bo inaczej po prostu na takich miękkich kanapach by się nie ujechało daleko Ryszard Korzuch Od jak dawna jeździsz na rowerze? O, to już trochę jest. Od 1963 roku. Ile kilometrów przejechałeś? O, nie liczyłem nigdy, ale no chyba tysiące. Setki tysięcy kilometrów. Średnio jeżdżę co roku po 6-8 tysięcy. No ostatnie lata, może troszkę mniej. Będąc w Holandii w szkole, tam zacząłem moją przygodę z tandemem. No, straciłem wzrok, no i tam szkoła posiadała tandemy i zaczęliśmy jeździć na tych tandemach takich turystycznych. Dla mnie to nie było trudne, ale jest to no, pewna pewną wiedzę trzeba posiąść i tak dalej. Najważniejsze trzeba umieć współpracować z przewodnikiem, nie, z tym tak zwanym pilotem, z którym się jeździ. Po prostu tandem to dwoje ludzi pracuje, napędza rower, bo są dwie pary pedałów, natomiast te pedały są sprzężone i obydwie osoby muszą kręcić. Natomiast czy jedna bardziej naciska, czy mniej, to już można sobie to regulować. Na ogół no, powinny obydwie osoby współpracować mniej więcej równo. Ważne jest ruszenie, start, z której nogi, na którą się opieramy i tak dalej. Przy zatrzymywaniu się, to takie podstawowe te instrukcje, ten przewodnik musi sobie sobie uzgodnić z tą osobą niewidomą czy słabo widzącą z tyłu. Podstawowe takie komendy, jakieś uwaga, lewy zakręt, prawy zakręt, takie podstawowe komendy. Stop, nie? No i wiadomo, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że przewodnik się opiera na prawej nodze, a z tyłu na lewej. No i wówczas grozi, że mogą się przewrócić. doświadczony przewodnik takiej osobie podpowie na co zwrócić uwagę i, i, i po prostu, co trzeba uzgodnić z osobą niewidomą, to już wtedy idzie, to po prostu sprawdzi. Rower jest wolny, choć ma łańcuch, zupełnie taki jest jak ja. Ciebie nie zatruję, kiedy na nim truję, pełna kultura, w i czar. Jeżeli nie ma jakichś tam szczególnych przeciwwskazań, to na pewno osoby nawet, które mają jakieś przeciwwskazania do wielkiego wysiłku na rowerze typu tandem mogą zawsze jechać, bo no po prostu będą trochę się wiozły. No, ile tam troszeczkę wysiłku włożą, a resztę już zrobi jak będzie mocniejszy przewodnik z przodu, no to po prostu będą mogli tym tandemem jeździć. Także e, każdy uważam, e, może jeździć na tandemie. No, jedni pojadą 20 kilometrów czy 50, a drugi może się przejechać 5 km. że wszędzie się zajedzie. Rower ma dwa koła, jeden szlak. Wystarczą silne nogi, by naminąć kawał drogi. Pod jasnym dachem nie ma. Zatrzymać się, gdzie trzeba Za nie zapłacić W hotelu pod murami spać Chodź jeden raz Ty masz nie jeden rower Nie, ja tu mam kilka tych tandemów Jeden jest typowo taki e, typu góral, taki e, turystyczny Natomiast drugi to jest wyścigowy rower e, Tandem typu wyścigowego Wyścigowy rower jest e, znacznie lżejszy on ma kierownicę typu baranek, czyli to jest ta pozycja taka aerodynamiczna. No i ma cienkie oponki, żeby były małe opory toczenia, ma masę przerzutek. No, jest dużo, praktycznie bardzo sztywny i silny. Także wygodnie na tym się nie jeździ, bo bardzo częściej w porównaniu do roweru turystycznego, gdzie są opony grube, amortyzujące te wszystkie wczołki. Jeżeli ktoś zamierza po prostu jeździć rowerem, trochę zacząć jeździć, to no powinien przede wszystkim no, zakupić taki tandem lub skorzystać może z jakiejś jazdy próbnej w klubie, który tutaj w Poznaniu również klub tandemowy istnieje, Wielkopolski Klub Niewidomych Razem. No i, i powinien... W No troszkę się przygotować wcześniej, czy troszkę na pływalnie chodzić i tak dalej, trochę więcej może spacerować, żeby później jak wsiądzie na ten rower, żeby no jednak troszeczkę te nóżki były przygotowane do wysiłku. Dwa rowery, ale trzeba mieć zawsze przewodnika, czyli tego pierwszego, który pojedzie na tym rowerze. Tak, tak, tak. No ja mam to szczęście, że mam córkę i syna już dorosłych, także oni bardzo chętnie jeżdżą na rowerach i, i jeździmy. Albo wyjazdy rodzinne, to żoną też jeżdżę i, i to takie turystyczne. Natomiast gdzieś trochę dalej to z córką i synem pojadę, nie? Gdzieś 70-80 kilometrów. Tu nieraz jeździmy samotuły, czy Pniewy, te, te strony Murowana Goślina. To tak, ale no żona to tam... 20-30 km przejedzie, nie, ale i to w takim tempie turystycznym, to też, ale my rodzinnie jeździmy, także wtedy ja na tandemię, a, a pozostali na solowych prowerach. Jest z góry na rowerze, jestem podniecony, czuję się jak zwierzę z boku towarzysz, raźno pedałuję, pięk zredukował, siły nie żałuję, patrzę na łące, pasą się jałówki, Jedne jałówki na zboczu gubałówki, Kolej zahamował, zajechał mi drogę, znowu przez kobiety, skleby stać nie mogę. Ja to cały rok nad tym pracuję, także jeżeli ktoś tak uprawia bardziej w sposób zaawansowany to po prostu zima też musi być przeprasowana. No ja zimą to staram się też jeździć na rowerze właśnie tym turystycznym typu góral. No, oprócz tego to siłownia, sauna te takie przygotowanie kondycyjne. To jest konieczne dla tych, którzy są zaawansowani, którzy no jeszcze czasem się ścigają również na rowerach, bo są też wyścigi. No, ale jeżeli ktoś chce jeździć tak sobie typowo turystycznie, to po prostu zaczyna od drobnych kroczków na takim tandemie po krótkie dystanse. No i tak można to po prostu z biegiem czasu o -o, zwiększać. nim kołem ciure, koleś udlejono, wyjął zapteczki. Krótka dezynfekcja zranionej kosteczki. Nasze pojazdy nieźle uszkodzone. Oh, Kto da nam spida większego niż one? Sprawa wymaga wypicia dwóch browców. Nie ma? Co to dla faca? Co roku Poznaniu Jest spora impreza dla niewidomych. W tym roku już odbędzie się jedenasty międzynarodowy wyścig tandemowy dla niewidomych i słabowidzących o Puchar Prezydenta Poznania. Trzy dni, to się odbywa 12, 13 i 14 czerwca. Jeden etap na dystansie 17 kilometrów na poligonie Biedrusko, jazda indywidualna na czas. Pozostałe to są etapy ze startu wspólnego. Wszystkich zainteresowanych kibiców, żeby przyjrzeć się bliżej, zapraszamy na trasy tych etapów. To wszystko dopiero w czerwcu, a Ty w tej chwili wybierasz się do Holandii na wyścig? To jest wyścig sześcioetapowy, wyścig dookoła Belgii i to jest już wyścig jeszcze z większą tradycją, jak tu nasz poznański. Nasz powstał, że tak powiem, na wzór tamtego, 11 lat temu. Tamten już będzie się odbywał po raz 24. I ja we wszystkich uczestniczyłem. Brałem udział... W takich długodystansowych, międzynarodowych, nawet rajdach, bo jechaliśmy na rowerach do Aten, kilka lat temu do, do Belgradu dojechaliśmy, dojechaliśmy do Wiednia, do Brukseli, także to były po prostu rajdy długodystansowe, gdzie pokonywaliśmy codziennie po 150, 120, nawet do, do 200 kilometrów. No to już wymaga dużego przygotowania i sprzętu i samego przygotowania fizycznego. No osiągnięcia były tam różne wysokie lokaty i tak dalej, ale to dla mnie było mniej ważne. Dla mnie najważniejsza była ta przygoda, ten ruch i po prostu ta możliwość mimo braku wzroku poruszania się i jazdy na rowerze. Tamdem jedzie się w dwójkę i ta osoba po prostu, nasz przewodnik, no może nam masę rzeczy opowiadać po drodze co widzi, gdzie się znajdujemy, co jest, jeżeli się dobrze przygotujemy to Po drodze możemy różne rzeczy, różne obiekty bardzo ciekawe zwiedzać. Należy się po prostu wcześniej przygotować, gdzie co jest ciekawego do obejrzenia, a poza tym no, najważniejszą taką zaletą to jest to, że no, jest to ten ruch na świeżym powietrzu i my to osoby niewidome to też wyczuwają tą przestrzeń, ta radość po prostu jest, wiatr nazowiewa, no, jak już ktoś jest za bardzo zaawansowany i no, większy wysiłek włoży, no to po prostu jesteśmy i spoceni, Zgrzani, zmęczeni jak wrócimy, ale to po prysznicu, że tak powiem, wszystko mija. Jesteśmy bardzo zadowoleni no i nasz, sprzyja bardzo właśnie naszemu zdrowiu. Coraz więcej ludzi jeździ na rowerach i no jest to... Jest to duża przyjemność, natomiast no, jest, jest problem yy, z przewodnikami, także to jest olbrzymi problem, bo tandem no, osoba widząca wsiądzie sobie na rower w każdej chwili, kiedy ma wolne i ma ochotę i sobie pojedzie. A osoba niewidoma musi już mieć przewodnika i muszą mieć wolne w tym samym czasie i ochotę i tak dalej. Witam ponownie, jest w Cudownie, rower zrobiony, wszystko na pracy Znowu jedziemy, jesteśmy kozacy. Nowe rogi w naszych kierowniczkach spięły się niestety z rogami, byczka. Bracia do broni, bracia do broni, szybko uciekać bo bydło na zdrowie. Zaczyna się maj sezon. Rowerowy, tak można powiedzieć, ale ten turystyczny. Szczególnie w tak piękną pogodę to namawiam wszystkich do właśnie ruchu na świeżym powietrzu. Tandem stwarza taką możliwość, można no, przemieścić się dalej jak pieszo, że tak powiem i szybciej. No i można zwiedzać sobie piękne okolice, przebywać na powietrzu. No a poza tym jest to ruch na świeżym powietrzu, także no, nam niewidomym po prostu brakuje tego ruchu. Także to jak najbardziej jest e, pożyteczne. Wielkopolski Klub Niewidomych Razem to klub przede wszystkim rowerzystów. Tam jest bardzo silna sekcja tandemowa, e, turystyczna. I jest bardzo dużo różnych właśnie wyjazdów i, i obozów takich organizowanych, rowerowych, rajdów. I jest również sekcja ta właśnie kolarska, wyczynowa. A siedziba klubu to jest Czarna Rola 24. Można zadzwonić pod numer 061 8 232 109. Ze mną można również się kontaktować w sprawie właśnie tandemów, czy też zakupu tandemów mogę doradzać. No wszelkie sprawy właśnie z kolarstwem tandemowym, zarówno turystycznym, jak i wyczynowym pod adresem Rikopo www.małpao2.pl lub telefonicznie telefon 503 795 684. Ryszard Kożuch. Na że wszędzie się zajedzie, rower ma dwa koła, jeden szlam Wystarczą silne nogi, by nawinąć kawał drogi, pod jasnym dachem nie. Zatrzymać się gdzie trzeba, za parking nie zapłacić, w hotelu pod murami spać. Choć jeden raz. Byle koła się kręciły, to się znajdzie czas. Na te krzywy, na te ryby, gdzie nie było nas. Na rowerze wszędzie się zaję. Wystarczą silne nogi, by nawinąć kawał drogi Pod jasnym dachem nieba, zatrzymać się gdzie trzeba Za parking nie zapłacić, pod hotelu pod chmurami spać Choć jeden raz Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek A na kolejny zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8.35